Wibracja 32 Ustąp cudom. Czy w Twoim życiu mają miejsce cuda? Uważam, że wszyscy mamy do nich prawo. Cud to zmiana postrzegania, zmiana sposobu naszego myślenia. Może być zwyczajna decyzja wybrania jednej myśli przepełnionej pozytywnym uczuciem zamiast drugiej, pełnej lęku. Według dzieła Kurs Cudów żaden cud nie jest ani trudniejszy, ani większy od innego ponieważ zmiana myślenia tworzy je wszystkie. Jak już wiesz, ja jeszcze bardziej zgłębiam ten temat i twierdzę, że nie chodzi tu tylko o wielkość cudu, lecz raczej o miejsce, któremu tworzymy w naszym życiu. Cuda są naturalnym wrażeniem miłości. Kiedy ich nie doświadczamy, jest to znak, że coś dzieje się nie tak, jak powinno. Możesz myśleć pozytywnie i starać się skupić na uczuciu lecz jednocześnie nie rozumieć możliwej zmiany sytuacji. Nie możesz pozwolić swojemu umysłowi stanąć na drodze manifestacji pięknych cudów w Twoim życiu. Musisz zwolnić im nieco miejsca i pozwolić aniołom zająć się resztą. Wibracja na dziś Dzisiejsza lekcja zachęci Cię, abyś przeznaczył trochę miejsca na cuda, na które zasługujesz. Jeżeli czujesz... Że znajdujesz się w konkretnej sytuacji wymagającej cudu, musisz zrobić pierwszy krok i wyjść na spotkanie Wszechświatu. Zamiast kalkulować, co się zaraz wydarzy lub co można zmienić, wypełnij tę sytuację miłością i przekaż ją Wszechświatu i aniołom światłości tańczącym w kosmosie. Sprawianie cudów nie jest twoim zadaniem. Ty zajmij się tylko przeznaczeniem im specjalnego miejsca. Prześlij miłość w te sfery swojego życia, które dziś potrzebują cudu, i wyobraź sobie, że Stwórca trzyma je w swej dłoni. Ujrzyj, jak aniołowie tańczą i wspierają Cię, podczas gdy Ty przyjmujesz należne Ci cuda. Dzisiaj przygotuję nieco miejsca na cuda. Rozumiem, że niewielkość cudu jest ważna, lecz ilość miejsca, jakie mu przeznaczę. Wysyłam miłość we wszystkie sytuacje wymagające wsparcia. Dostrzegam pomoc. Cuda zdarzają się naturalnie, a ja przyjmuję je z otwartym sercem. Podziel się wibracją ustępuje miejsca cudom.